Jest sobota, 6 stycznia 2024 roku. Słuchacie właśnie 480 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami porzucony przez przyjaciół egzorcystów Szymon Szymaściński. Witam Was i zapraszam na omówienie dwóch karcianych gier na licencji znanych horrorów gier od wydawnictwa Shuffle. Shuffle to firma specjalizująca się w multijęzycznych grach karcianych na licencji dystrybuowanych w Europie i w Australii. Powstała bodajże w 2017 roku jako firma córka belgijskiego producenta kart do gry Carta Mundi. I Carta Mundi być może jest Wam znana jako firma, bo istnieje od lat 70 Tworzy karty tradycyjne, karty do gry, także często licencjonowane. Wyposaża m.in. kasyna, odpowiada za takie marki jak Bicycle czy Fournier, ale produkuje także karty kolekcjonerskie, np. Pokémon Trading Card Game czy Magic the Gathering, a także karty będące komponentem gier planszowych. Ogólnie większość kart, pewnie na rynku europejskim, w różnych licencjonowanych produktach, no to właśnie produkty Karta Mundi, Jest to największy gracz na rynku europejskim. Współpracuje tutaj z Disneyem, z Warner Bros., Hasbro, Mattelem, ale także innymi markami z Coca-Colą, Nestle i tak dalej. Ma fabryki w wielu lokalizacjach, w tym także w Polsce, w Krakowie. Jeżeli zaczniemy szukać w internecie informacji o shuffle, no to trafimy na stronę internetową, która jest dostępna w wielu językach po angielsku, niemiecku, hiszpańsku francusku, włosku, niderlandzku i polsku i gry dystrybuowane są właśnie w krajach gdzie posługujemy się tymi językami w tym także właśnie w Belgii oraz jeszcze dodatkowo na Węgrzech jak już wspomniałem, produkują, Shuffle produkuje gry na licencji znanych filmów, między innymi Disneya czy Warner Bros. Jeżeli wejdziemy w katalog Shuffle, to od razu rzucają się w oczy takie marki jak Star Wars czy Harry Potter, ale też nie Batman, Liga Sprawiedliwości, Marvel i Avengers, Powrót do Przyszłości, Transformers, produkcje bardziej dla dzieci typu Król Lew, Minionki, Mój Mały Kucyk, Psi Patrol, Toy Story, Vampirina, Kraina Lodu ale też rzeczy bardziej niszowe, na przykład Nieustraszony, Knight Rider, E.T., Szczęki, Jurassic World, Exorcysta, Piątek 13, czy to Stevena Kinga. I już widzicie, że ten rozrzut tematyczny jest dosyć duży, z jednej strony właśnie rzeczy dla dzieci, z drugiej strony jakieś horrorki. No i jako już nagrywam teraz nawiedzony podcast, no to skupimy się na grach związanych z horrorem, a konkretniej na dwóch z tych wymienionych, na egzorcyście i na Piątku 13. Obie te gry dostałem w ostatnie święta, Bożego Narodzenia od Mando, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, e, zwłaszcza, że tutaj szacun Mando, Sergio, e, zwłaszcza, że znalazł coś, e, czego nie posiadam w swojej kolekcji i coś, o czym tak naprawdę zapomniałem. Strzał w dziesiątkę, naprawdę. A zapomniałem dlatego, iż w wakacje testowałem dwa tytuły właśnie od Shuffle, czyli Szczęki i Powrót do Przyszłości. No i to nie były e, najlepsze tytuły, że się tak wyrażę i nawet prawdopodobnie my wtedy rozmawialiśmy o tym, że istnieją właśnie też te karcianki związane z egzorcystą Piątkiem XIII i to Stephena Kinga. Zresztą Mando to to Stephena Kinga omawiał u siebie w Radiu SK, ale potem totalnie o nich zapomniałem, więc gdy zobaczyłem je w paczce świątecznej to bardzo się ucieszyłem i od razu przy pierwszej okazji je ograłem. Chociaż mamy polską dystrybucję i wiele gier od Shuffle jest dostępnych po prostu w księgarniach internetowych i marketach, pewnie w stacjonarnych księgarniach także, to akurat te horrorowe są trochę mniej dostępne. Czasem można je zgarnąć na Allegro albo w Smyku. Ceny też mocno się wahają przez tę właśnie ograniczoną dystrybucję, bo część marek od shuffle można dostać już za 30 zł, a te mniej popularne w oficjalnej dystrybucji takiej europejskiej kosztują 13 euro. Na rynku polskim zaś od 40 do 80 zł, więc to wahanie jest przynajmniej na tyle, na ile ja śledziłem gdzieś tam te produkcje dosyć duże. No i przejdźmy już do konkretów. Zacznijmy może od piątku 13, tak jak w sumie to ogrywałem w tej kolejności. Na początek przeczytam wam opis oficjalny z instrukcji. Trzymam w dłoni instrukcję i instrukcja zaczyna się słowami. Elektryzująca, oparta na współpracy i wbijająca w fotel gra, w której szybkość może uratować ci życie. Pędź, by uciec przed maczetą Jasona. Ned, Alice, Jack, Mercy, Steve, Bill i Brenda wyjeżdżają na tygodniowy obóz do obozu Camp Crystal Lake. Piękne miejsce, do którego udajemy się po wspomnienia, ale czy na pewno? Jason czai się w ciemnościach, gotów by zabijać obozowiczów. Gracze muszą poruszać się szybko i wykonać misje, których celem jest przeżycie, by spróbować przeżyć ten tydzień. Myśl szybko, bo inaczej zginiesz. Więc udajemy się na obóz, do obozu. Wykonujemy misje, których celem jest przeżycie, by spróbować przeżyć. Już tutaj chyba słyszycie, jaki mamy problem. Ta gra ma instrukcje w bodajże 13 albo 14 językach i z jednej strony wow, świetna sprawa, z drugiej strony są to tłumaczenia zrobione prawdopodobnie przez lekko zredagowane Google Translate lub też tłumacza amatorów. W dodatku są to instrukcje zwięzłe. O to chodzi, żeby one były krótkie, w miarę przystępne, ale też krótkie tak dosłownie, nie? żeby nie zajmowały wielu stron, żeby można było wydrukować to w 14 językach i żeby była tu cienka książeczka, którą wsadzimy do pudełka. I niestety przez tę zwięzłość te instrukcje nie są czasem do końca jasne, a przez usterki językowe wynikające właśnie z kiepskiego tłumaczenia. Yy, ta zwięzłość wywołuje jeszcze dodatkową irytację i takie poczucie zagubienia momentami. To nie jest tak, że znaleźliśmy w tych instrukcjach tych dwóch gier, czy ja w sumie już cztery ograłem z tej serii, jakieś krytyczne błędy, które uniemożliwiają rozrywkę, ale... No problemy są widoczne. Tak? Z tych dwóch omawianych dzisiaj tytułów Piątek 13 ma lepszą instrukcję, bo mimo tych stylistycznych wpadek da się łatwo zrozumieć wszystkie zasady i raczej wszystkie najważniejsze elementy potrzebne do gry są tutaj opisane i wyjaśnione. Ta instrukcja do egzorcysty wypada gorzej, bo już w oryginale jest zbyt zwięzła i nie uwzględnia właśnie wszystkich szczegółów, a przez kiepskie tłumaczenie człowiek jeszcze bardziej głupieje i nie wie, czy to instrukcja pomija pewne kwestie, czy może my czegoś nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale to rozwinę za moment. Teraz do konkretów, jeżeli chodzi o piątek 13. Takie wrażenie e, pierwsze wizualne e, w kontakcie z tym przedmiotem materialnym, jaką, jakim jest ta gra. To wrażenie jest dobre. Tak samo pudełko jest poręczne, atrakcyjne wizualnie. Z okładki witają nas logo i fragment maski Jasona. Wewnątrz mamy tekturkę, która też jest zadrukowana, czyli to nie jest taka papa szara czy brązowa w środku, tylko mamy wszystko zadrukowane, kolorowe. Po otwarciu widzimy napis Welcome to Camp Crystal Lake. Mamy planszetkę z tym samym szyldem oraz oznaczenia dni i żywych obozowiczów na tej planszetce. Do tego dochodzi instrukcja klepsydra odmierzająca 40 sekund i trochę ponad 100 kart do gry. Wygląda to więc tak całkiem zacnie, jak na malutkie pudełko, to na bogato wręcz można by powiedzieć. Mamy karty misji, karty tematów, to jest przedmiotów, broni, miejsca i obozowiczów, karty Jasona i karty pomocy w 14 językach. W zależności od ilości graczy budujemy odpowiednią talię misji, i talię tematów, To jest opisane w instrukcji, tak? które karty wziąć, które odrzucić, w zależności od tego ilu mamy graczy w danym momencie. I w trakcie rozgrywki losujemy misję wspólną dla wszystkich graczy, bo jest to gra kooperacyjna. Rozdajemy karty tematów graczom i przy pomocy klepsydry odmierzamy czas w trakcie którego to jest zawsze 40 sekund, musimy wykonać misję. A wykonujemy ją w taki sposób, że podajemy po jednej karcie do następnego gracza, bodajże zgodnie z ruchem wskazówek zegara za dnia lub stronę przeciwną w nocy, bo tutaj mamy może nie tyle cykl dobowy, co jak gdyby w poniedziałek akcja dzieje się w dzień, we wtorek, w nocy i tak dalej. I nie wolno nam się przy tym głośno konsultować. Wszystko należy robić w ciszy i karty należy wymieniać równocześnie, czyli wszyscy gracze na Bierzemy kartę, jedną podajemy, drugą zabieramy, sprawdzamy, co mamy na ręce i znowu. I też ważne jest to, że Mamy zasady szczegółowe, iż na przykład żaden gracz nie może wykonać misji dwa razy pod rząd, albo mieć Jasona na ręku, bo są też karty Jasona, też dwie tury z rzędu. No i przykładowo losujemy kartę misji o treści Jack szuka latarki, chwyta ją i chowa się w lesie. No i pod spodem mamy ilustracje i symbole, które wyjaśniają nam co mamy zrobić. Aby wykonać tę misję, jeden z graczy musi mieć na ręku cztery karty, jacka, baterię, latarkę i las. Czyli ma się to zgadzać z tym zdaniem opowiadającym jak gdyby fabułę. No i podajemy sobie karty tak, żeby jeden z graczy miał wszystkie te cztery karty. No i jeżeli nam się to uda w 40 sekund, wygrywamy, jeżeli nie porażka. Inna misja mówi na przykład Jason wyruszył na łowy, zgromadź obozowiczów. Jeden gracz musi mieć na ręce Jacka, Mercy, Neda, Alice, Steve'a i Byla. Kolejna misja. Jack siedzi na pieńku z gitarą, a Alice rozpala ognisko. Tutaj jeden gracz musi mieć na ręku Jacka, kłodę i gitarę, a drugi Alice, pogrzebacz i ognisko. Czyli to nie zawsze jeden gracz musi mieć wszystko u siebie. Jeszcze inny typ misji. Tydzień prawie minął, obozowicze zaczynają się pakować i tutaj każdy gracz musi posiadać cztery karty tego samego koloru na ręce. Ja tam na początku mówiłem, że one mają różne typy, są karty przedmiotów, broni, miejsca obozowiczów, a dodatkowo jeszcze te karty mają swoje kolory i w jednym kolorze są właśnie karty różnego typu. Jak słyszycie, e, mamy imiona postaci z oryginalnego filmu. Mamy nawiązania do spędzania tygodnia na obozie i do Jasona, który gdzieś tam zabija w tle. Na kartach mamy oryginalne ilustracje, przygotowane prawdopodobnie na potrzeby tej gry. E, nie ma kadrów czy twarzy aktorów z filmu. Przykładowo, przy postaciach mamy po prostu narysowane zarysy sylwetek postaci. Takie wiecie, no czarne zarysy i ktoś może powiedzieć, że to jest leniwe rozwiązanie, ale w kontekście horroru to się sprawdza całkiem dobrze i w ogóle jak na na licencji no to ten tytuł sprawdza się całkiem nieźle i wizualnie i klimatycznie, tematycznie no fabularnie to trochę za dużo powiedziane, ale chodzi o to, że to co nas bardzo zaskoczyło bo graliśmy w trzy osoby, to to, że czuć trochę ten streszerowy klimat, bo rozrywka jest dość stresująca i łatwo doprowadzić do kilku zgonów w krótkim czasie. Więc rzeczywiście niby to wszystko jest banalne. Tak te misje nie są jakoś wymagające, ale łatwo jest popełnić jakiś błąd. W teorii Właśnie To jest wręcz banalnie proste, nie? No, bo jeżeli jeden gracz ma zgromadzić wszystkie karty danego typu no i ktoś ma więcej tych kart, to bez konsultacji nawet logiczne jest to, że taka osoba powinna trzymać te karty na ręku i czekać aż dostanie pozostałe. Jeżeli mam zebrać cztery karty i mam trzy z nich, no to raczej poczekam na tę czwartą, a nie będę wydawał tych, które już mam. Jeżeli zaś mam tylko jedną kartę, a trzeba zebrać cztery, no to też logiczne jest to, że nie będę jej trzymał, tylko podam ją dalej, by trafiła do osoby, która ma ich najwięcej. Banalne, co nie? Tak, w teorii, bo pamiętajcie, że gramy pod presją czasu, mamy tę klepsydrę i czasem też ludzie po prostu popełniają błędy albo jest to trochę taka gra ryzyk fizyk. Czasem zdarzy się, że dwie osoby mają po dwie z czterech kart i w związku z tym będą je trzymać na ręce, czekając na pozostałe, aż w końcu ktoś się skapnie. no dobra, te pozostałe karty nie przychodzą, czyli chyba ktoś inny chce je zebrać, więc może ja puszczę moje w obiekt, tylko to może być taki moment, gdzie obie osoby stwierdzą, dobra, dopuszczam moje karty w obiekt i misji możemy nie zdążyć wykonać. Może też się okazać, że ktoś źle odczyta misję, tak? zakręci się i uniemożliwi wreszcie wykonanie zadania, bo będzie przetrzymywał jakąś kartę albo będzie zbiegał karty, ale właśnie jakiejś nie zbierze, puści ją dalej przez pomyłkę. Może się okazać, że ktoś poda karty niezgodnie z aktualną porą dnia, co też może oznaczać automatyczną porażkę. Tak? Czyli rozdajemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeżeli rozdamy źle, Tutaj instrukcja akurat mówi, że to chyba oznacza po prostu dodatkowy zgon tej nocy, czy tego dnia, ale my graliśmy tak, że to przegrywa misję. Także po prostu trudne. Ktoś skopał tak prostą rzecz, no to przegrywamy i zdarzyło nam się to chyba ze cztery czy pięć razy. I teraz się śmiejasz, wtedy też się śmialiśmy, ale wiecie, to jest tak, że. Ledwo zaczynamy grę na przykład i ktoś się nie skapnął właśnie, że się zmieniła pora, więc trzeba podawać w drugą stronę. No i ja tak miałem chyba najczęściej i nawet teraz było tak, że ja podałem w tą stronę. No i kumpel Paweł tak, Szymon, co ty robisz? No i w następnej turze to on podał złą stronę. I on tak, o co wam chodzi? Znowu źle? Coś zrobiliście? Ja mówię, no nie, no ty teraz, jak to ja? No i tak się gra, nie? więc czuć trochę ten steszerek to napięcie. Może też być tak, że ktoś dwie tury z rzędu będzie miał Jasona na ręku, bo się tak skupi na misji, że akurat tego nie zauważył Tutaj ważna jest uczciwość, tak, żeby się przyznać do tego, no bo tego nie da się sprawdzić. To po prostu albo ktoś wie i się przyzna, albo nie. No i może też być tak, że ktoś się zapomni, będzie chciał wykonać misję dwa razy pod rząd, bo akurat dwa razy pod rząd mu karty podejdą pod misję. No i też według instrukcji właśnie to po prostu jest dodatkowy zgon. My graliśmy tak, że to też jest porażka. Co to znaczy porażka? Otóż sprawdza się, kto miał Jasona na ręku i gracz po lewej od tej osoby liczy, ilu ma obozowiczów na ręku. Tyle osób, ilu jest obozowiczów na ręku tego gracza po lewej, tyle jest zgonów, tyle się traci punktów. I w sumie chyba, teraz mi ta planszetka gdzieś umknęła, ale chwila w instrukcji ona też powinna być. Jest 8 osób, jak gdyby 8 żyć się ma, więc jak mamy 8 zgonów, no to gra jest przerwana, i. No, Koniec, tak? Po prostu w ramach kooperacji przegrywamy całą trójką, czy w ile tam osób gramy. Też traci się osoby, załamanie tych innych zasad, my wtedy po prostu przegrywaliśmy misję. Wyszło tak, że to generowało dosyć silne emocje. Jak na tak banalną, prostą grę i krótką, tak, to się emocjonowaliśmy dość mocno a nie razu nie przegraliśmy, co ciekawe, ale raz mieliśmy tylko jedną żywą duszę na liczniku ostatniej nocy, raz tam, nie wiem, ze dwie, no i działo się, tak? Nieważne w sumie, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, emocje były, w związku z tym gdzieś tam gra dostaje plusik za to. Pudełko mówi, że można grać maksymalnie w 8 osób, może wezmę tę grę na majówkę kingową i sprawdzimy wtedy wariant maksymalny, teraz w trzy osoby grało się, no całkiem przyjemnie, tak? Nie było żadnych problemów. Podsumowując, Polecam. Gra jest ładna. Pudełko i ilustracje na kartach czy tej planszetce wyglądają dobrze. Czuć, że jest to gra na licencji. Rozgrywka pasuje do tematyki. To nie jest tak, że da się ją podpiąć pod dowolną markę, tę rozgrywkę, tak? ten konkretny gameplay w dodatku ta presja czasu i wiadomo odnośnie też tego ile osób zginie w trakcie porażki to generuje fajne emocje i to raczej wiecie nie będzie hit impress, to nie jest obiektywnie jakaś genialna gra obiektywnie to jest nie wiem 6 na 10 ale dla fana horroru myślę, że ocena skacze o co najmniej dwa oczka w górę i no to jest myślę świetna rzecz do kolekcji, ja się bardzo cieszę że tę grę dostałem że teraz mogę ją na półeczce położyć a teraz przejdźmy do egzorcysty. Już się śmieję, bo egzorcysta jest grą specyficzną. Już instrukcja wywołała dosyć silne emocje. To znaczy ja płakałem ze śmiechu, autentycznie po prostu kisłem. A Tomka krew zalewała, gdy ją czytał na głos. A dlaczego to wyjaśnię za moment? Samo pudełko znowu wygląda... Spoko, tak wita nas logo z wizerunkiem opętanej Regan. W środku też jest wszystko ładnie zadrukowane, aczkolwiek tym razem nie ma tam żadnej specjalnej grafiki, elementów stricte nawiązujących do filmu, a po prostu no, kolorki takie, takie lekko brudne nie w klimacie horroru. Mamy też 55 kart, 10 żetonów, planszę opętania, która wygląda jak podkładka pod kubek, po prostu, bo to jest taki kwadracik i jeszcze cztery plastikowe stojaki na karty. Jest to gra od dwóch do pięciu graczy. My graliśmy ponownie we trzech. Jedna osoba to zawsze opętana Regan, demon, a dwie to kapłani, którzy odprawiają egzorcyzm. Demon dostaje karty z numerami od 1 do 6. To jest pełna talia i z tych sześciu numerów układa się czterocyfrowy ciąg i to będzie kod, który trzeba odgadnąć. Wiecie, imię demona, które księża muszą odgadnąć w trakcie egzorcyzmu, żeby go przepędzić, więc jako demon wybieramy cztery cyfelki, wstawiamy je w stojaczkach plastikowych na stole, odrzucamy dwie pozostałe i tak rodzi się jak gdyby imię demona. No i każdy kapłan ma też dwa takie zestawy kart od 1 do 6 i wspólnie kapłani ustawiają swój czterocyfrowy ciąg. Przynajmniej właśnie w, tym, w tej grze, gdzie jest dwóch kapłanów, no to każdy z nich ma komplet 12 kart, dwa razy jedynkę, dwa razy dwójkę i tak dalej. Za każdą kartę, którą kapłani odgadli w 100%, no bo ustawiają swój czterocyfrowy ciąg i wtedy demon musi dokonać oceny. Za każdą w 100% poprawną kartę, czyli właściwa cyfra na właściwym miejscu kodu, kapłani otrzymują żeton uświęcenia, a za każdą całkowicie błędną kartę, to jest cyfrę, której nie ma w kodzie, otrzymują żeton opętania. Jeżeli zaś cyfra występuje w kodzie, ale nie znajduje się na swoim miejscu, to nic się nie dzieje i tak dzięki tym żetonom kapłani mają wydedukować które karty są poprawne i w ciągu czterech rozstawień mają odgadnąć właściwą kombinację. Gra trwa zawsze do czterech tur, no raczej cztery, no bo w jedną, dwie, trzy ciężko jest to odgadnąć, w trzy jeszcze może, tak? w jedną czy w dwie, no to trzeba by mieć jakieś potworne szczęście po prostu. I te żetony też są ważne dlatego, że żetonu uświęcenia kapłani mogą wymieniać na podpowiedzi, to jest dopytać np. o to, czy dana karta jest na poprawnej pozycji i tak dalej, tylko że takie użycie podpowiedzi sprawia że żeton uświęcenia staje się żetonem opętania, a jeżeli kapłani będą mieli 5 żetonów opętania, no to przegrywają. I teraz może wyjaśnię, dlaczego ja płakałem ze śmiechu, a Tomek się wkurzał. E, no to instrukcja, może w sumie nam fragment. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kapłani odprawiają święte rytuały, aby wypędzać demony z opętanych. Używając rozumowania i dedukcji muszą wymyślić właściwą sekwencję rytuałów, aby pozbyć się zła. Jeśli będą musieli zwrócić się o pomoc do demona, zostaną przeciągnięci na ciemną stronę. Jeśli jednak odprawiam rytuał więcej niż raz, ciemność zamieni się znów w świętość. A to jest dziwnie napisane. No, teraz nawet właśnie czytając to na głos, aż przywracam oczami. No mało to jest komunikatywne, ale... Abstrahując od tego, instrukcja dalej nie wyjaśnia do końca, w jaki sposób kapłani wykładają swoje karty. To jest na przykład, czy robią to w jakiejś kolejności, czy każdy musi wykładać po tyle samo kart, czy ta kolejność się stała, czy się zmienia, czy to w ogóle jest bez znaczenia i po prostu dogadują się między sobą, jakie cyferki wykładają, a to kto położy karty jest nieistotne. Instrukcja nie wyjaśnia także, czy wyłożone karty można potem zebrać i użyć ich ponownie, czy też de facto każdą cyfrę można użyć tylko cztery razy, no bo jak mówiłem, każdy kapłan ma dwa zestawy od 1 do 6. a to jest dosyć istotne, nie? no bo instrukcja sugeruje, że mamy zrobić miejsce na cztery rzędy kart, cztery rzędy po cztery kolumny, no i spoko, tylko jeżeli karty są do użycia tylko raz, a tak by wynikało z tego, no to wtedy to bardzo ogranicza strategię tak? i możliwości właśnie ich stosowania. I tak tych strategii nie jest wiele, bo mamy tylko cztery kolejki, ale właśnie tutaj takie dodatkowe ograniczenia no to, to sporo zmienia, co potwierdziło się w trakcie naszych też rozgrywek. No i w instrukcji jeszcze mamy taki fragment, <śmiech> ja już się śmieję, Kolejność gry. Numer jeden. Kapłani umieszczają cztery karty rytuałów w rzędzie w obszarze gry. Podczas gry kartami wykonują następujący rytuał. Jedyneczka. Umieszczają krzyż przed twarzą opętanego. Dwójeczka. Kładą dłoń na dło głowie opętanego. Trojeczka. Wykrzykują. Rozkazuję Ci z mocy Jezusa Chrystusa. Czwóreczka. Wykonują znak krzyża dłonią. Piąteczka. Odmawiają modlitwę Kogit Potencjam Christi Tui. Szósteczka. Udają, że oblewają opętanego wodą święconą. No i wiecie, na samą myśl, że moi kumple robią coś takiego. No to ja się zacząłem kichać Gdy Tomek to czytał, to Paweł od razu głośno mówił, nie, nawet o tym nie myśl. Nope, nein, nicht. Znaczy może po niemiecku nie, ale w sensie, że nie ma takiej opcji. nie Ja się kichałem jak nomen omen, omen opętany, a potem jeszcze właśnie Paweł mówi, no to jak chcesz, to ty krzycz, tak ty, ty bądź sobie opętanym. No i dalej czytamy w instrukcji. Że właśnie jak będzie karta źle położona, no to opętany śmieje się demonicznie, gdy umieszcza żeton, gdyż oznacza to porażkę kapłanów, a gdy karta jest umieszczona całkowicie prawidłowo, opętany krzyczy z rozpaczy, gdy umieszcza ten żeton, gdyż oznacza to, że kapłanom udało się dotrzeć do demona, który w niego wstąpił. No i wiecie, ja nie mam problemu, żeby być opętanym w trakcie rozgrywki czy kapłanem, no ale reszta ekipy już trochę kręciła <laughs> głowami, więc co się uśmiają, to moje. I to właśnie w dużej mierze na tych okrzykach, tak, na tym teatrzyku dookoła tego, tutaj ma polegać to całe powiązanie z egzorcystą, no bo poza tym to jest po prostu gra w odgadywanie ciągu cyfr. tak? Odgadywanie ciągu cyfr przy ograniczonej ilości kart i ograniczonej ilości prób, jeżeli w cztery tury ciąg nie zostanie odgadnięty albo kapłani, tak jak wspominałem, uzyskają 5 żetonów opętania, no to demon wygrywa, jeżeli ciąg zostaje odgadnięty, no to wygrywają kapłani. Mamy więc taką asymetryczną rywalizację, tak demon jest jeden, kapłanów jest więcej. No i najpierw ja byłem Regan i koledzy ponieśli sromotną porażkę, nic im się nie udało odgadnąć, potem dwa razy ja byłem w teamie kapłanów, bo się zmienialiśmy tak, żeby każdy był chociaż raz demonem i udało nam się odgadnąć kot, też dlatego, że ja akurat osobiście lubię tego typu zagadki logiczne. I po prostu bawiłem się doskonale, tak? Też ja dosłownie, nie wiem, z miesiąc wcześniej w jakiejś innej grze miałem też podobne zadanie do wykonania, tylko tam to był dłuższy ciąg liczbowy, nie od 1 do 6, chyba po prostu od 0 do 9 i tam też ta liczba prób była chyba większa, albo w ogóle nie limitowana tylko jakoś różnie punktowana. W każdym razie dosłownie miałem takie flashbacki sprzed nie, miesiąca, może trochę więcej i tutaj no, zacząłem rozkminiać od razu, nie? że jak za każdym razem będziemy kładli cztery różne karty, to jest bez sensu, bo to nam niewiele mówi, więc może na początek lepiej dać dwie pary kart, typu nie wiem dwie jedynki, dwie dwójki, dwie dwójki, dwie trójki czy coś takiego i jakoś tak rozkminiałem strategię i to szło całkiem nieźle. Ja się naprawdę bawiłem doskonale, ale koledzy już trochę mniej. Też prawda jest taka, że ta osoba, która gra Regan, ma trochę mniej do roboty. Tak naprawdę w dużej mierze ma bekę z tego, co się dzieje i ze skomplikowanych rozkmin swojej ekipy. Ewentualnie martwi się, jeżeli ekipa jest coraz bliżej odgadnięcia kodu. Ale poza tym wiele do roboty nie ma, no bo to głównie chodzi o to, wiecie, rozkminianie teraz dobra, czyli jedna karta się zgadza, ale jest na niewłaściwym miejscu. No I co teraz robimy? tak Jak zapytamy o to, to jaką informację uzyskamy? A jak zapytamy o tę kartę, czy uzyskamy więcej informacji? No myślę, że w dwie osoby to się będzie średnio sprawdzać, no bo nie ma takich emocji w 3, 4 i więcej, znaczy nie wiem znowu czas, czy w piątkę, w 3 osoby to grało całkiem nieźle, bo Tomek coś proponował na przykład gdy Paweł był bragan, ja komentowałem dlaczego to jest spoko dlaczego nie, potem ja coś zaproponowałem Tomek komentował tak rzeczywiście szukaliśmy tej najlepszej opcji i to no tak jak mówię, we mnie było bardzo fajne emocje, potem jak byłem w parze z Pawłem czy tam w innej kolejności, w każdym razie też to, to, to wyglądało tak samo, e, przy czym to jest cały czas gra w odgadywanie cyferek e, więc prawda jest taka, że pewnie da się tę grę złamać, tak? No, pewnie jest jakiś system, strategia które maksymalizują szansę na wygraną więc nie wiem, jeżeli na przykład grałbym z Mando, może on jako matematyk z wykształcenia tak i w sumie z zawodu rozkminiłby szybko pomysł, jak tutaj złamać ten kod. Nie wiem, zobaczymy może na majówce też. My rozkminialiśmy, ale gry nie złamaliśmy. Dwa razy właśnie udało mi się, w sumie trzy razy udało mi się wygrać jako iagrant też. I bawiłem się całkiem nieźle, no ale właśnie, abstrahując od tej matematyki, ten motyw horrorowy on jest trochę tak doklejony. nie, W sensie może nie na siłę, ale tutaj można by dokleić pewnie cokolwiek tak naprawdę. Tak jak przy piątku 13 trochę mniej, tak tutaj no to, to nie musiałby być egzorcysta absolutnie. Na kartach mamy rysunki nawiązujące do scen z filmu. Są okej okay w takiej raczej brzydkiej estetyce, brzydkiej, ale no pasującej do tematyki, tak? gdzieś tam akceptowalnej w kontekście horroru. I na swój sposób szanuję, że w grze w cyferki wpakowano aż tyle elementów z licencji, ale no to nie jest żadna wybitna produkcja. Tak jak Piątek 13 nie będzie hitem imprezy, tak jak zokcesta na pewno nim nie będzie. To jest jakieś, nie wiem, no 4 na 10, 3 na 10 de facto. W sensie można sobie zagrać kilka razy, ale no wątpię, żebym w tym samym towarzystwie do tej gry jakoś wracał regularnie. Fani horroru pewnie mogą doliczyć punkt e, czy dwa, jak będziecie grali z okrzykami e, egzorcyzmowania, no to może nawet i trzy, e, czy, więc, więc się można się przy tym bawić, tak? ale to właśnie już tak stricte na zasadzie fani horroru, nie wiem, piwko, beka, żarty, e, wtedy to może zagrać trochę lepiej. Ogólnie piątek 13 absolutnie wygrywa z egzorcystą, i to myślą zakończę ten podcast jeżeli jeszcze jakieś gry na licencji od shuffle będą się ukazywać to być może będą też omawiane w Konglo czy właśnie w Nawiedzonym, czy w Radiu SK. o tych szczękach może też coś kiedyś jeszcze nagram, ale pierwsze wrażenie ogrywałem je w wakacje było średnie, dlatego na razie nieszczególnie polecam zobaczę, może drugie podejście będzie lepsze a na dzisiaj kończę ten podcast zwłaszcza, że mam trochę za nos mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało jakoś mocno w trakcie odsłuchu dzisiaj, no i za to już nie poradzę zwłaszcza, że nagrywam to realnie w sobotę 6 stycznia więc e, dzięki za to, że byliście z nami, dziękuję za uwagę i tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście